BOOK two. 43ที่สวนสัตว์ zoo สวนสัตว์อยู่ที่นั่น ยีราฟอยู่ตรงนั้นตามส่งยีราฟตามส่งยีราฟมีอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนงูอยู่ที่ไหน Gdzie są węże? Gdzie są węże? t o gdzie s Gdzie są l w y Gdzie są l w y mam aparat fotograficzny. Mam aparat fotograficzny. d mam aparat fotograficzny. mam aparat fotograficzny. Mam też kamerę w i d e o Mam też kamerę w i d e o Dzian, ja szukam baterii. Gdzie jest bateria? Gdzie jest bateria? Nog pinguinu gdzie są pingwiny? Gdzie są pingwiny? Jingjo, gdzie są p i n g Gdzie są kangury? Gdzie są kangury? Rad, gdzie j e Gdzie są nosorożce? Gdzie są nosorożce? Hong Nam, g d z i n a e Gdzie tu jest toaleta? Gdzie tu jest toaleta? m i e a n kawę w tym m i e j s Tam jest kawiarnia. Tam jest kawiarnia. Mieją rząd jedzenie w tym m Tam jest restauracja. Tam jest restauracja. Oud jest w jakim Gdzie są wielbłądy? Gdzie są wielbłądy? Gorila i małaj jest w jakim m i e Gdzie są goryle i zebry? Gdzie są goryle i zebry? Sieręcorykują tynaj. Gdzie są tygrysy i krokodyle? Gdzie są tygrysy i krokodyle?